To dzisiejsza króciutka Ewangelia, te dwa przykłady, jej użyte obrazy, pokazują taką bardzo ważną prawdę, o której dzisiaj łatwo zapomnieć, którą której pewnie jeszcze trudniej żyć, że mianowicie Królestwo Boże to taka rzeczywistość, na którą trzeba postawić wszystko jeżeli chce się ją mieć. Oczywiście można z niej zrezygnować. Ale jeżeli chcemy mieć udział w Królestwie Niebieskim, to albo wybierzemy to Królestwo w Niebieskie na 100%, albo może się okazać, żeśmy go nie wybrali w ogóle. Kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, była taka Ewangelia, w jest takie zdanie. czy mianowicie, tym, którzy mają, będzie dodane, a tym, którym się wydaje, że mieli, zabiorą nawet to właśnie, co im się wydawało, że posiadali. O co tutaj chodzi? Po pierwsze, chodzi o to, że życie duchowe to taka rzeczywistość, która się zmienia. Można w życiu duchowym stać w miejscu. Albo się rozwijamy, albo się cofamy. Jakaś chwilowa stagnacja może jest możliwa, ale na dłuższą metę nie da się stać w miejscu. A druga informacja płynąca z tego tekstu to taka, że strasznie niebezpieczna jest taka sytuacja poprzestania na, na jakimś rodzaju minimum. Chyba wielu dzisiaj ludzi próbuje, ludzi wierzących oczywiście, żyć jakimś takim programem minimum, prawda? I łudzić się, że to powinno mi wystarczyć do zbawienia. Czasem jest jeszcze nawet jeszcze gorzej, że mianowicie próbuje się dokonać jakiejś takiej kompilacji tego, co proponuje świat, pogaństwa, z Ewangelią. Zrobić taki miksik i czasem ten miksik całkiem przyzwoicie wygląda. Tylko, że prędzej czy później okazuje się, że życie według takiego pomysłu kończy się katastrofą. I pewnie wielu z Was tutaj obecnych Przyzna rację, że, że, czegoś takiego, że coś takiego, przynajmniej na jakimś etapie było też waszym udziałem. W sensie próby jakiegoś pogodzenia życia w naszej wierze, życia jako katolik z tym, co proponował świat. I prędzej czy później właśnie okazało się to zgubne, okazało się to jakąś pomyłką, zaowocowało to jakąś porażkę. Kiedy y, rozmawiam z Wami, czy z innymi osobami, które gdzieś tam trafiają, które przychodzą ze swoim jakimś cierpieniem, bólem właśnie w związku z y, trudną sytuacją w małżeństwie, to bardzo często właśnie na pytanie, czy w tym Twoim życiu był w ogóle Pan Bóg, czy On tam był od początku, to bardzo często pada Odpowiedź, która z przyznaniem racji, że rzeczywiście tego Pana Boga nie było albo było go za mało. Że właśnie była próba jakiegoś takiego życia połowicznego. I, i że do pewnych momentu wydawało się wszystko spod kontrolą, że, że sobie damy radę, że to jest do utrzymania. Natomiast właśnie y, przychodzi taki dzień, kiedy się okazuje, że, że prawda jest inna. Że, że wszystko jest fiaskiem, że nie postawienie wszystkiego na drogocenną prawę po prostu tak się właśnie kończy. Prośmy więc dzisiaj, tego tego wieczoru, abyśmy po pierwsze rozpoznawali Królestwo Boże, Ewangelię. To, co daje nam Jezus jako cenną perłę, żeby rzeczywiście Ewangelia była dla nas cenną, perłą, drogocenną, a po drugie, abyśmy chcieli ją pozyskiwać bezkompromisowo żebyśmy byli gotowi iść na całość dla sprawy Królestwa Niebieskiego. Dla życia Bożego w naszych sercach, w naszych domach, w naszych rodzinach. Amen.